Kościół to nie przedszkola tylko. To nie jest żłobkiem tylko. Niektórzy tak by chcieli, żeby było zawsze, że tylko przedszkola żłobek. Ale Kościół Boży to jest cały organizm. Dorosły. Dla niektórych czas i w większości w Kościele to jest uważnie nauczyć się. Niektórzy trzeba prosto poddać się Bogu, nauczyć się słuchać serce Ojca. Jeśli coś w sercu Twoim przeszkadza, dlatego jest Słowo Boże. Jest Duch Boży, który uwalnia. który Jeśli blokady, które się tam w sercu. Ale to jest najważniejsze, wysłuchać Ojca. Nie wychwytować tylko kawałki, co będzie, gdzie idziemy parę kawałków tego, tu tego, Jezus prowadzi, Hallelujah Duch Święty, znaczy takie fragmenty, kawałki. Ale ojciec mówi, powiedz, ojciec mówi. No, jedną z najważniejszych spraw, żeby Kościół umiał wysłuchać serce Ojca w każdej sprawie. Jeśli moje dzieci nie umieją słuchać serce Ojca, ja nie mogę im pomóc tak, jak należy. Oni będą robić fatalne pomyłki, rozumiecie? Takie, które im będą kosztowali. A zazwyczaj kosztują mi rodzicom też. Tragiczne pomyłki. Dzieci, które rodzice ich nie, no, nie, nie, nie umieją wysłuchać serce Ojca, rozumiecie? To jak czytać bez liter. No, ja, chociaż Bóg dał nam nawet litery, dał słowo. Amen? jest serce Ojca i On mówi On mówi o swoją troskę, że On troszczy się o nas jeśli Ty poznajesz Ojca jako ten, który troszczy się o życie Ty nie będziesz chodzić w martwieniu o pieniądze, martwienie Cię zostawi ale to można znaleźć w sercu Ojca, powiedz, w sercu Ojca. Kiedy my nie mamy tej pewności, my będziemy zawsze się bać przy pewnej pierwszej albo drugiej problemy, tam, finansowej z pracą czy cokolwiek. Człowiek, który ma serce w Ojcu, Kościół, który ma serce w ojcu, jego niczego podbić w tej sferze, w sferze nie może. Żadna odręka, żadne tam żal. Mówi, moje serce w Ojca, czego... Mam się bać. To jest jedna ze sfer, w którą ludzie przestraszeni, materialno-finansowo. Dzisiaj my mieli słowo, brat się dzielił tym słowem, dzisiaj o finansach. Nie, nie o finansach, nie nazywajcie słowo o finansach. Słowo jest Boże. Amen. To nie jest słowo zazwyczaj o finansach ono związane z tym, że przy tym jest zebranie pewne, gdzie my siejemy swoje, to, co, to, na czym nam zależy my tam nie dajemy to, na czym nam nie zależy tak naprawdę Bóg oczekuje tak jest w sercu Ojca znaczy, że Bóg nie dał nam tego, na czym mu nie zależy mówi, dam co mnie tu nie zbyt potrzebne w niebie dam im na ziemię on dał największą, najwyższą drogocenność. I Biblia tak powiada, że czyżby z Nim nie darował nam i wszystkiego leżimien ósmy rozdział. On oddał Syna, i czyżby z Nim nie posłał nam wszystkiego? Tak tam powiada Pismo. Wiecie, i kiedy poznajesz Go Ojca, tak, takie prawo działa na ziemi. Ojciec w rodzinie dany jako zabezpieczyciel, szczerze powiedziawszy. To, że życie w życiu tak nie ma, ja wiem. I że życie pokazuje inaczej, ja wiem o tym. Ale życie składa się z tego, że my, ludzie rodzą się w grzechu. Rozumiecie, grzech zniekształcił to, co jest Bożym prawem. Mąż czy tata powołany być zabezpieczycielem. Na świecie jest odwrotnie. <gryzanie> To jest dzisiaj dobra nowina dla Sióstr, ale dopóki nowina, musi stać to faktem. Ale gdzie znaleźć, jeśli nie ma mężczyzny przy tym? No, jest różne, no, rozumiecie, to fakt na mężach, na, ale to prawo duchowe, które działa jako błogosławieństwo. Ale przede wszystkim wszyscy my mamy z tego korzystać z serca ojca. Kiedy ja mam pewność, że w moim ojcu jest pełny dostatek, to co by nie było, jakby świat nie wariował w swoich tam ekonomice, czy tam w różnych sprawach życiowych, jakby wokół mnie coś by nie stawało się z powodu ludzi, ludzi za, zawiodli, dzieci, które roz, dorastają i oni zawsze za, za, zawistne, zawis, Zawiś. Zawis jest takie, rozumiesz? zawistne, zawisne i u nich to jak nalog już i jeśli u nich to im brakowało serca albo brakuje serca Ojca, rozumie? wy mnie słyszycie? Uwalnia się od tego dzisiaj, moja вот modlitwa będzie uwalniaj się od tego braku bo Bóg, kiedy ty stał przed Nim stał twoim tatem tato, ojciec, rozumiecie? u nas w Polsce to nie łatwe kazanie bo to może to jest trochę inna teologii Teologia nasza patrzy, wypatruje tylko w ludziach ojców. Ale Bóg jest ojcem. On jest tatem w Biblii, w, w księdze, w realnym tłumaczeniu, w aramejskim, w starym, hebrajskim. Wiecie, że realność tego słowa ojciec naznacza tata. Kiedy Żydzi mówią ojcu, oni mówią tatusiu. Wy mnie słyszycie? U nas takie jest My coraz bardziej próbujemy poznać ducha świętego. On nam wskazuje na Jezusa, on pokazuje nam, jaki jest nasz Pan Jezus. A ja zauważył, tak brak ludziom w ogóle bliskości z Ojcem. Bliżej niż tata, którym jest syn i którym jest dusień, to nie jedno. To jest jeden Bóg. Amen? Bliżej tego nie może być w ogóle w życiu. Ty musisz pojednać się z sercem Ojca. Moja modlitwa dzisiaj będzie, żeby każdy w Kościele, w Bożym Domie pojednał się i zbliżał się serce sercem Ojca. Nawet ten posty modlitwa może być, dla niektórych on to, tą sprawę chce najważniejszą sprawić, a z tym przyjdzie wszystko, czego ty oczekujesz i w Kościele też. Bo kto nie zna Ojca, ten nie zna jej Syna w końcu. Powoli, no i to no ja by tak powiedzieć, to przeszkadza mu poznać Syna takiego jak on jest. Kto nie zna Ojca, u tego życia staje nieszczęśliwy, bo brakuje zawsze jakiegoś rozrozumienia. Szukają w naukach, w teologii. Nauczać się dobrze, ale kochani, teologia nikogo nie zbawiły. A Jezus zbawił, który jest w Ojcu, który jest Duchem Świętym z nami. Amen? Jakby Ty teologicznie nie znał Biblii, że tak prawidłowo się kłaniać, czy w lewo, czy w prawo, ja ogólnym pojęciem, bo o to teologii chodzi. Kto jak co robi, tu nie tak, tamto, wy nie to. Wiecie? No to część teologii, to nie cała rzeczywiście. Ja szanuję teologów, które badają pismo, które starają się przynieść jeszcze głębiej, pokazać coś, ale nawet teologia musi być pokierowana na to, żebyśmy poznali bardziej Boga, a nie literę. Litera zabija. Duch zaś ożywia. Ale musi być balans. Jeśli my odrzucimy całe litery, my też żyć nie będziemy, ponieważ my tam mowa idzie o tym, że litera odłączona od serca Ojca zabija. Rozumiecie? Litera musi być żywa nie... życiem i wtedy to daje życie kolejne. Amen? Kiedy ty żyjesz duchem i znasz Pismo, i to wyja, Bóg Cię otwiera, i otwiera, i otwiera, Ty niesiesz życie, Ty stajesz tym życiem. I w ojcu jest całe zabezpieczenie. Kiedy on powiedział, że on troszczy się o lilie, kwiatuszki, znaczy, lilie, powiedział, czym Wy nie jesteście najba, najlepszy niż to? Kiedy on troszczy się o ptaszki, ptaszki dla partii zielo, zielonych żartuje kochajcie ptaszki też, no lubicie, słowików osobno, nie śpiewają, a innych też, papuszki, papugi, oni rozmawiają czasami. Orlów, kochajcie, orły, orły, w Polsce orły, tak? Koronie nawet, Po orlach nie będziemy, bo to dosyć długa nauka. Tam bardzo dużo czego. ornitologów pozdrawiamy. A... I on mówi, czyżby ojciec, który waszym jest ojcem, tak naprawdę on postanowił, nie może to, to wbrew jego naturze, wbrew jego charakteru i wbrew w ogóle prawu, które istnieje we wszechświecie, żeby ojciec nie zatroszczył się. Rozumiecie? Wbrew prawo to wszystko. On ten, który nie ma ziemskich ojców, niektóre ziemskie ojce jest dobry, oni swój obowiązek znają. Troska za rodzinę i to, ale Bóg mówi, że to w porównaniu do niego to jest w ogóle no, niczym. Bo człowiek ograniczony w swoim, znaczy, ma pracę, może troszczy się. Stracił, stracił, ja znam jedny, stracił pracę, 25 lat w jednym miejscu pracował. I nagle firma się zbankrutowała, a taki był człowiek dobry, szczery. Trosił się o swoich, o rodziny, był dachem dla rodziny. Stracił pracę. Deprecha, alkoholizm i w dół. Nigdy nie pił przed tym. Wydawało się, co przeszkadzało. To już słyszał w historii po nawróceniu, kiedy człowiek służy Bogu. Na szczęście Bóg go i znał, i on obdał swoje życie. Ale dosyć często spotykana historia to są. No, jak można pisać książki na podstawie takich historii. po prosto nie sądzi dużo. Rzeczywiście człowiek bez Boga polega na tym, co on ma. Praca, tam to, to. Ale Bóg każdy, każdy Boże dziecko. Bóg by nie nazywał nas dziećmi dla tytułu. Bawcie się, wam, żeby wam było przyjemnie, że jesteście moimi dzieciaczkami. Nie. On mówi, to z sobą niesie wszystko, co naprawdę jest w prawdziwym ojcowstwie. To z sobą przynosi, co naprawdę Bogiem postanowi. Bóg, pierwszy twórca ojcowstwa na ziemi, rodzicielstwa ojcowstwa. Rozumiecie? W Nim jest ta doskonałość i Bóg, kiedy my nawracamy i stajemy w obraz Jezusa, my wracamy do tego pierwotnego stanu, jak człowiek był stworzony pod dachem Ojca. Amen? 91 psalm, ja tylko parę wezmę mi z pisma z Wami. 91 psalm powiada nam, kto mieszka pod osłoną Najwyższego, kto przebywa w cieniu Wszechmocnego, ten mówi do Pana, ucieczko moja, i twierdzo moja, Boże mój, któremu ufam, bo on wybawi cię z sidła ptasznika i od zgubnej zarazy. Piórami swoimi okryjecie, i pod skrzydłami jego znajdziesz schronienie. Wierność jego jest tarczą i puklerzem. Nie ulękniesz się strachu nocnego ani strzały lecącej za dnia, ani zarazy, która... Grasuje w ciemności, ani moru, który poraża w południe, chociaż padnie w boku Twojego tysiąc, a dziesięć tysięcy po prawicy twoje ciebie, nie, te, to jednak nie dotknie. Słyszysz? Nie dotknie. Jeśli Ty, Wojcu, nie dotknie. Powiedz, nie dotknie. Owszem, na własne oczy ujrzysz i będziesz oglądać odpłaty na bezbożnych. Dlatego, że Pan jest ucieczką Twoją najwyższego, zaś uczyniłeś... Ostoją swoją, Nie dosięgnie Cię nic Złego I plaga nie zbliży się Do namiotu Twego Albo we swoim polecił, Aby Cię strzegli na wszystkich Drogach Twoich Na rękach Twoich noś, Na rękach nosić Cię będą Byś nie uraził Kamień nogi swojej Będziesz stąpał po lwie I po źmii. Lwionko i potwora rozdepczesz, ponieważ mnie umiłował, wyratuje go, wywyższy go, bo zna imię moje. Wzywać mu nie będzie, a ja go wysłucham, będę z nim w niedoli, wyrwę go z... i czcią obdarzę, długim życiem nasycę go i ukażę mu zbawienie moje. Psalm tym wyznacie, Prawda? Nieraz ktoś i czytaliście, prawda? To jest i piękny psalm, i, i ka, jakie całe Słowo jest Bogiem w całości nafniony, to jest Jego żywe Słowo i skuteczne. Amen. To jest skuteczne Boże Słowo. Ale wiecie, że część tego psalma diabeł wziął, dia... zabrzmiało to dziwnie. Diabeł wziął. To dla mnie nie dziwne, a dla niektórych, które słuchają, albo dla Was kogoś, to dziwnie. co znaczy diabeł wziął? On bierze słowo i przychodzi na, na randkę, na spotkanie. No nie randkę, na spotkanie. Z kimkolwiek. On przyszedł na spotkanie z Jezusem, kiedy Duch Święty powiedział Synu, pójdziemy na pustynię. I Jezus powiedział, jako człowiek, wprost w ciele idziemy. Pójdziemy, staniemy w poście. I będziemy szukać w sercu Ojca. Dlaczego Jezus był w pustyni? On, sz, on, zna, on musiał utwierdzić się w sercu Ojca. I wyszedł w mocy Ducha wtedy. Moc Ducha objawiła się. Kiedy ty utwierdzasz się w sercu Ojca, moc Ducha zaczyna działać na twoim życiu. Powtórzę. Kiedy ty utwierdzasz się w sercu Ojca, moc Ducha, do tego momentu, dopóki ty jeszcze nie utwierdzasz się w sercu Ojca, dotąd tylko jest obecność Ducha to to tylko jest obecność Ducha. Jak tylko utwierdzasz się w sercu Ojca, przychodzi moc Ducha. Jezus nie szukał tam mocy. Nigdy nie zdawajcie się, my nie szukamy mocy. Powiedz, ja nie szukam mocy. Nigdzie w Biblii nie powiedziano, żeby Ty szukał mocy. Ale Tego, który daje tą moc. Amen? My I nigdy nie zdawajcie się w drugą stronę, że mocy niepotrzebna, nie istnieje, że działanie Bożego nie ma, to jest takie teologiczne nauki różne. Ale moc potrzebna, ale my nie szukamy mocy, szukamy serce Ojca, a w nim cała moc. Dajcie mnie Tatę, i ja mam cały dach, moc, amen. Tata potrzebny, a nie moc. Kiedy on przychodzi, to wtedy ja jestem pewny, a on już zaczyna używać tą mocy, on mówi, Duchu Święty, on suwerenny, on mówi, prosto, dawaj, zapalaj to życie dla mnie. Amen w mocy wtedy. Moc zaczyna działać po tym, jak ty poznajesz serce Ojca. Usłyszy każdy, kto słyszy w internecie. Moc zaczyna działać tylko, kiedy ty poznajesz serce Ojca. My chcemy w mocy zadziałać szybko bardzo. Ale i Bóg chce, żeby było najszybciej. I dzisiaj chce żeby działać przez ciebie, przez ciebie w pewnej mocy, w twoich życiowych sprawach, w Bożych sprawach. Amen. On nie zwleka, ale On mówi, że moją moc mogą mieć tylko ci, którym nie poznają. W serce Ojca poznajesz, już przechodzisz od obecności Ducha ku mocy Ducha. Wy mnie usłyszeli teraz? Obecność nigdzie się nie odejdzie. Ona i tak będzie towarzyszyć Tobie. Nawet w innych różnych będziesz doświadczać Go. Obecność, słyszysz? Ale obecność Boża to nie jest mocą. Moc Ducha jest w Duchu Świętym. Ale ona uaktywnia się tylko w tych, którzy. Zachowany Ojcu. Kto poznaje serce Ojca, on wie w trudnej sytuacji, czego mi brakuje. Mój Ojciec nade mną, jutro wszystko zmieni się. Amen. On ufa Słowu. Ojciec także dał nam wyrażenie siebie w Synie. A syn jest Słowem. Amen. I kiedy biorę to Słowo, biorę moc. Co trzymam w ręku? Trzymam moc. Amen. Ale bez Ducha Bożego, bez poznania Ojca i Syna, to staje dla mnie literą. Wtedy ja traktuję to jak chcę. Wykładam jak chcę. Rozumiecie? Jak nie poszło, tak i wykładam. <śmiech> nie poszło, <śmiech> no ja nie będę bez... <śmiech> ale tak jest. I ludzie mówią, to cała prawda już. To cała prawda już. A ja mówię, kiedy poznajesz serce ojca i znasz słowo, wtedy prawda. Wtedy jest ten balans. Bo to, co ty dzisiaj poznajesz, i jutro Bóg powie, że słuchaj, dodaj do tego dalej prawdy, calą prawdy. Amen. Bez serca ojca nie ma prawdy. Nie ma prawdy. Nie znasz, jaki jest syn. Ale serce ojca mówi. Kiedy ojciec jest w rodzinie, znaczy taki... Ja obserwuję niektóre rodziny. Oni mają ojca troszeczkę blisko charakteru który taki ma być. Ale w każdym człowieku jest swoje wady. Powiedz wady. Nie ma, że idealnych ludzi. Amen? Ale wszyscy pragną do jakiegoś... Nie wszyscy, ale ludzie pragną do standardu. Ojciec ma być zabezpieczycielem. Ojciec ma być to, ojciec ma być tamto, dawać to, dawać tamto i tak... Ale to wszystko jest tylko w ojcu, który w niebie. Jeśli ojcowie ziemscy podłączenie do niego, tam w rodzinie staje niesamowita zmiana. Ja mówię nie tylko do ojców, to samo i w matki. No, my że przed Bogiem jedno, amen? I w kobietach, i w mężczyznach to samo, amen? No, dla, dla nauczania rodzin, tam jest rzeczywiście różnica, ale to dla nauczania rodzin. Teraz mówię o, dla każdego z nas. Jeśli my Go znamy jako zabezpieczyciel, to my mówimy, Boże, Ty troszczysz się. Możesz nazwać Go Bóg trosk. Je, dla Niego troska nie jest straszna. A dla nas On powie, że będzie zgubą. Czy ży w życiu bywają troski? Tak. Ale troski nie muszą zasłonić Cię, bo, bo bez trosk. Ja, w, u mnie jest codziennie troski. Ja znam ludzi uduchowionych, którzy jako tak zaczęli traktować Biblię i innym udowadniać. My w ogóle nie powinni troszczyć się. Pastor, powiem wszystkich, powiedz wszystkim. My nie musimy. Jezus powiedział, nie troszczę, koniec. Kropka, zakon. Ja mówię, dobra. Tylko, że umrzesz teraz. <grym> Od takiego zakonu. Tak, Jezus powiedział, nie troszczyć się. Ale dlaczego? Zauważ, bo On wskazał na serce Ojca, kto się troszczy. Jeśli tutaj... Ty nie będziesz troszczył się tu i nie będziesz znał ojca, nie poznasz go jako troski no, Bóg, który się troszy, To ty będziesz w Jamy. Dlaczego? Bo i ty nie troszczysz się i jego nie znasz. <głosy> nie, wy Nie zrozumieli? A można wyrywać i mówić, tam cała prawda. Jezus powiedział, on powiedział w ogóle, troska: modli, modli się, żeby trosz, nigdy nie zatroszczyć się. Ludzie modlą się na modlitwie że nie będą troszczyć się, idą do troski. Troski jest, nie nas otaczają. Jezus nie powiedział nigdzie w Biblii, że trosk nie istnieje, prawda? Ale On powiedział, oni jest, ale nie muszą przywyższyć, żeby wasze pokładanie na Ojcu. Pokładaj się w swoich troskach na Ojcu. Amen? kiedy ty znasz, w tych troskach w nie chodzisz, wchodzisz i znasz, mój tata, mój ojciec zna o mojej udręce, o zna o mojej sytuacji, ja wchodzę i ja wiem, że ja wiem, nic mi złego się nie stanie. Amen? Mój tata jest nade mną. Jego ręka, jego ręka nie ludzka, a wszechmogonca jest nade mną. Amen? I wtedy ja mówię, Boże, kiedy znam serce ojca, kiedy kościół zna serce ojca, czego się bać? Czego się drżeć? Chyba tu jakaś zła nauka zaistniała. Czy ojciec nie widzi tego? Chyba to coś nie to już. Ja już wątpię w to wszystko. To ty wątpisz ale jeszcze dołączysz się do Ojca, On cię wyjaśni wszystko. Amen? W Nim nie ma wątpienia, On, on nie wątpi. On nie człowiek, żeby Mu wątpić. I potem mu ja mówię, Boże, Ty postanowiłeś dać im Kościół Użyć w tej mocnej Bożej sprawie na tej ziemi, tu, na w polskiej ziemi. Moc nie mało doświadczali. Może w ogóle wy nie znaczysz. Moc to jest coś. Ojej. Jeśli ona objawia się, to nic już ją nie może powstrzymać kiedy diabeł wsiął burzę, my wczoraj w szkole rozmawiamy, burzę, a burza to niesamowite, to dla go możliwości człowiek nie może przeciwstawić się burze, rozumiecie? W naszym wieku, w którym my żyjemy, tyle razy burze znosili całe wyspy i miasta, wy znacie to. Prosto przychodziła burza i wziu, tysiące ludzi natychmiast giną. U nas jest znajomi, który biznes, u nich turystyczny biznes. I oni sami zginęli. Ja znam takie. Гаити да, ха Ну, они сами не станут тут, но... а и, и и когда бужа, она не падши, кто бедный богатый она на <клышка> всіх неман. Бужа не жартує, бужа при повстала бужа над морем. Они виплинули, було пожонтку. Мовє ситий кошовий. Задоволений. Ха-ха-хо. Аллилуйя, это хорошо Bóg za tym, żeby było dobrze. Ale nagle burza psz, znikąd. Celem burzy było powstrzymać moc. On nawet nie celił się, żeby zabić tych uczniów, rozumiecie? A kto tam bał się? Uczniowie. Ale jego nie interesowali Uczniowie. Moc potrzebna była, żeby wygnać demonów, legion w pewnej miejscowości, do której płynęła ta łódź. Przynieść przebudzenie w tę miejscowość. Kiedy ta moc miała się objawić, żeby uwolnić tego człowieka zdemonizowanego, który trzymał w strachu cały naród, słyszycie? Burza się powstała. Jezus mówi, czyżby wy nie znali Ojca? O co to chodzi? Ну, я так и своими словами. Он их, правда, сразу сказал, что <laughs> маловерные. Где вера ваша? Но вера есть в Если я не знаю, что то и вера моя слаба, слабьюткая. До первого удружения. Позже говорю, не говорит? Не, он не знает. Знам, что тогда и ты, и девчать мое слово, и молитва, чтобы твое сердце приближилось с Отцам wrosło, wrastaj wojca, wrastaj, twoje korzenie w Ojcu Bogu, amen twoje korzenie nie w kościele kościół to tylko Boży ogrod rzeczywiście, ale twoje... ziemskie korzenie w twoim Bożym domu ale twoje korzenie w Ojcu ma być i kościoła korzenie w Ojcu ma być, amen Hallelujah. kiedy znam Ojca kiedy poznaję Go dalej ja nie, kiedy mówię, kiedy znam ojca, nie oznacza, że ja go znam. No, znaczy, dzieci, oni znają ojca wszystko, ale i tak nie do końca, bo ojciec to ojciec. Kiedy dorastają ojca, to A kiedy byli młynki, oni po swojemu znali ojca. Według cukierek, butików nowych, butików, butików, no tych butów, butików i różnego i tam, ale i dzieci chcą dorastać w domie, kiedy znają, że ojciec jest, jest dla nich radość i ochrona, tam tata jest, amen? Wszystkie te rzeczy, oni jest w Ojcu Bogu, oni, to nie tak się stało na ziemi, że ktoś dorastał bez taty. Ktoś... Wiecie, no tak się jest na ziemi. Wy musicie być wolni od tego i przyjąć ducha synowstwa. Każdy człowiek w Bożym domie, w kościele, w rodzinie Bożej, duch synowstwa. Bo my mamy taty, najbliższego i nie ma nikogo i niczego. Amen? Nasze korzenie wrośnięte w nim i kto by czego nie powiedział? Jakby diabel nie wściął jakieś prześladowanie, walki, burzy? A ja znam, że mój tata. Kto będzie narzekał i tam próbował kusić wybranych Bożych? Przecież ojciec, tata, usprawiedliwia nas. Amen? Kiedy twoje korzenie u ojca, ty już sto jazda to pomoże Cię przechodzić przez pokuszenie, a oni stają, bywają na drodze. To pomoże Cię nie upadać w grzechu, który Ty potykałeś się, bo Ty będziesz cenił Ojca. Po co? Ojca jest lepsze. Amen? Kiedy Ty znasz, że wszystko jest ukorzenione w Ojcu, to mówisz, Boże, Onże, Ty że powiedziałeś. Każdą troskę oddajcie. On, Ojciec troszczy się. Biblia mówi w, w, wymienione słowo, że On to czyni, Czyli nie uczynił i nie będzie czynił, ale czyni. Amen? Nie wtedy, że uczynił kiedyś i nie to, że będzie kiedyś czynił, ale czyni. Teraz. Kiedy Ty w nim stajesz, zaczynasz to doświadczać. Mówi papie, tata. W moim języku, papa. No, jak papież. No, w moim takim języku, sorry. Jestem kilkojęzyczny. Dzieci ze mną rozmawiają po ukraińsku, czasami. Oni tak nauczyli. A ja wyrósł na rosyjskim mojej. To jest dwa obcych języków, całkowicie. Ktoś mówił jedno, jedno, a to znaczy, że w ogóle. Jeśli ja bym ukraińskim rozmawiał, Rosjanie, nie... moi krewni, a nie w Rosji mieszkają. Oni mnie nie rozumieją, oni mówią, oni jak na księżyc patrzą. Oni mógł, lepiej po polsku, my zrozumieją. Ukraińskiego oni nie rozumieją wcale. Ale Ukraińcy rozumieją rosyjski. No i owszem, ale ta, u taty nasze korzenie, u taty nasze korzenie Kościół I on mówi, ja troszczę się o ciebie. Ja już prawie zaraz będę młodszy. Ja mówi, ja wam powiadam, proście będzie wam dane. Szukajcie, znajdziecie, kołaczcie, otworzą wam, każdy bowiem kto prosi otrzymuje, a kto szuka znajduje, a kto kołacze temu otworzą. Gdzie, gdzież jest taki Ojciec pośród was, który gdy Syn będzie go prosił chleb, dam mu kamień, albo gdy będzie prosił o ryby, dam mu zamiast ryby węża, albo gdy będzie prosił o jajo, dam mu skorpiona. Jeśli wy, Więc wy... Którzy jesteście źli? On nazwał nas w porównanie do swojej boskości, rozumiecie? My nie, w stan, my nie w doskonałym stanie. Żli to nie to, że my w złym, to on nie miał tego na uwadze. A nawet ludzie, którzy niewierzący, no, nie, no, chodzi o to, że on powiedział, będą źli, umiecie dobre dary dawać dzieciom, czyli umiecie dobrymi ojcami być, rodzicami, e o ileż bardziej Ojciec Niebieski da Ducha Świętego tym, które go proszą. W innym miejscu Pisma da odpowiedź po prostu. To Ducha Świętego tam da odpowiedź. Czyli On jest rodzicielem odpowiedzi na Twoje wszystkie pragnienia, prośby. Amen. I jeśli Ty go zaznaczasz w Nim korzenie mieć i poznać, On prosto Ci mówi, że jeśli moi dzieci, oni ze mną, to moi dzieci, to czy ja im prosto, znaczy, daję jakieś tam raz na jakiś czas... Yy, Пенянс, то не родительство, то значит такие спонсорование. Спонсоринг. Так. То не, то не, то не Бог, не займуешься спонсорингом. Он ойчец. Амен. Спонсоринг заставчик бизнесмен. И то, духовных бизнесмены они не спонсоруют. Я таких my z nimi konsultujemy powstaje dosyć ja widzę że Boże dzieło powstaje w Polsce w kraju jest pewna plana nie trudnimy spotykamy takie ja sam nie biznesmen i u mnie nie ma biznesu, ale ludzie te przychodzą my z nimi no i tak oni i jest wizja pewna bo tym może Boże królestwo musi być wsparte także w tej sferze amen kiedy biznesmeni od Boga znają Boga, znają tata. nie prosto, że oni... Znaczy, powiedział mnie jeden Boży mąż, on biznesmen, Barat w Chrystusie. On jest niesamowity człowiek Boży też. I, i serce jego w Bogu. On mówi, że wierzy pastor, że biznesmeni, pastorze biznesmeni nie lubią kościoły i pastory. Ja mówię, ja wiem. Nie ja wiem nawet dlaczego. Bo pastory potrzebują do dla Bożej sprawy. I zgrzyt staje się tym, że ludzie, ludzie, którzy mają troszeczkę więcej niż nich, patrzą jak na krowę, którą trzeba dolić. Jak to nazywać? Do Domną krowę. I tylko tak, nawet w oczach napisane. I oni unikają takich no, spotkań, starają się nawet na nie iść w internecie, raczej posłuchać kazaniem, gdzie indziej. Starają się być przy Bogu, ale to im nie pomaga, że ci to oni odłączeni też w większości, bo oni nie znają, jak kanał, być kanałem Bożego Błogosławskiego. No, rozumiecie? To nie, oni nie stają kanałem i to ich pozbawia ich właściwego powołania. Biznesmeni są... Po... Boże, co ja dalej mówię? No, dla tych, którzy biznesmeni zbyt. Inne kazanie. Ale każdego serca ma być Wojcu. Każdego serca ma być Wojcu. Amen? A Jan mówi... 10. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, 10.1. Kto nie wchodzi przez drzwi do owczarni, lecz w inny sposób się tam dostaje, ten jest złodziejem i zbójcą. to zaś wchodzi drzwi, przez drzwi, jest pasterzem owiec. Temu odżwierny otwiera i owce słuchają jego głosu i po imieniu woła owce swoje i wyprowadza je. Gdy wszystkie swoje Wypuści, idzie przed nimi, obce zasiadą za nim, gdyż znają jego głos. Za obcym natomiast nie pójdą, lecz uciekną od niego, ponieważ nie znają głosu jego. Tę przypowieść powiedział im Jezus, lecz oni nie zrozumieli tego, co im mówił. Wtedy Jezus znowu powiedział, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ja jestem drzwiami dla owiec. Wszyscy, ilu przed, przede mną przyszło to złodzieje i zbójcy, lecz owce nie słuchały ich. Ja jestem drzwiami. Jeśli kto ze mnie wejdzie, zbawiony będzie. I wejdzie, i wyjdzie, i pastwisko znajdzie. Tam chyba znajdzie. Znajdzie. Złodziej przychodzi tylko po to, by grać, zażynać i wytracać. Wiecie, że, że, jaki owoc ze złodziejem przychodzi w kościół, w życie? Wiecie? Kraść, zażynać i wytracać. Tam, gdzie on pobywał, w goście. I mu pozwolili tam gościć się, gość, ugościć się. To tam zazwyczaj zostaje kraść, zażynać i zabijać. I wytracać. Ale ty nie pozwalaj, twój kościół nie musi pozwalać. Amen не позволяет, то зудею и не места в нашем доме духовном. Шатан не право нам в дочерей Божьих. Амин. Аллилуйя. Я есть тем добрый пастеж мудрый, добрый пастеж, житя свое поклади за овцы. Вот есть такая вот характерная цеха. Я есть тем добрый пастеж мой добрый пастеж, клади своей житие клади за овцы. Najemnik, który nie jest pasterzem, do którego owce nie należą, widząc wilka nadschodzącego, porzuca owce i ucieka. A wilk porywa je i rozprasza, ponieważ jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Ja jestem, mówi dobry pasterz i znam swoje owce i moje mnie znają. Jak ojciec mnie zna, a ja znam ojca i życzę swoje kłady za owce, mam i inne owce,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 Tedy znowu powstał rozłam między Żydami z powodu ich tych słów. I wielu z nich mówiła. Mówiła? Nie, nie, mówiło. O, ono. O, wielu ich było. Mówiło, tak. Demona ma, mówił? Wiecie, jakie wyczerze wskazania u nich były? <grywka> u niektórych od, odbiło w tą stronę oni we wszystkim to widzą. Bywają takie ludzie demona ma i szaleje. Dlaczego go słuchacie? A inni mówili, to nie są słowa opętanego przez demona. Czy demon może otwierać ślepy moczy? Wiecie, jak oni też... Oni widzieli czyny Jezusa, czynienie, że ślepy przeżywają, amen, ludzie nawracają, czy diabeł Nawraca się już duszę do Jezusa. Oj, jak wątpię. Nigdy w tym, tego nigdy nie znajdziemy. Nie spotkamy takich nawet życi. Wczoraj byli ludzie, którzy nawracili się. Ja tak wdzięczny. Przyjdzie czas teraz, kiedy spotkania będą nawracać ludzi. Napełniać Boży dom. Amen. Ale dopóki trzeba iść i, i nadal po tym trzeba będzie iść na Boże Słowo, na w różne formy ewangelizacji. Różne formy. My postanowili modlić o różne kierunki ewangelizacyjne. I nawet miesiąc, w którym zaczniemy raz na miesiąc robić w jednej hali oddzielne spotkanie, spotkanie w mocy, w przybudzeniowe takie. Oddzielne. I już zaczniemy w tym roku. Wierzę w to, że Bóg nam pozwoli i da nam takie utwierdzenie. To jest spotkanie wyłącznie będzie ewangelizacyjne. zaproszeniem tylko niewierzących ludzi. Z ulicy, z barów, bar, tam, baby, Kino, z kino, prawda, nie wszyscy zechcą iść. Tam też ciepło. Z młodzieży, studenci, różne, z różnych kategorii. Zapraszać tam. I jeśli Bóg mówi, a on nie mówi, już o tym, to będę to czynić, Będziemy wchodzić w to, ponieważ może Bóg powiedział. Amen. Kiedy ufamy Bogu, on wtedy dołączy się. Nie wtedy on, kiedy wszystko załatwił, już mówi, gotowe, wchodźcie w kino. Seans rozpoczęty. Tak przyzwyczajenie chrześcijanie. Ty Boże, spraw wszystko, ekran, zrób to, a może my przyjdziemy na kino wtedy. A wy w Biblii tego nie znajdziecie, zawsze jest odwrotnie. On mój stań stopą nóg twoich, a ja dam ci to miejsce. Stań, a ja dam. Stań, a ja dam. Nie stań, a nie dam. No, tylko tak. Ale ja chcę co powiedzieć, to treści, którą przeczytałem. Wy widzicie tam głos pasterza, tak? Jest, jest ziemski głos pasterza, on u pastorów, u... Bóg mówi przez kogoś konkretnego także. Bóg mówi do każdego człowieka w kościele, ale jest głosy, które Bóg specjalnie mówi dla prowadzenia, na przykład jeśli w kościele, żeby nikt nie mylił się. Znam, że znacie prawdę w tym, ale żeby może ktoś tam nie do końca czegoś rozumie. Bóg mówi przez pastor, czy pastor nie myli się, pastor nie jest człowiekiem, jest człowiekiem i może się mylić, niektóre pastory mogą czym się mylić, ale uwierzcie, jeszcze nie było takiego przypadku, żeby kogoś sam tata, tatuś nie poprawił i poszedł w wiernym kierunku, rozumiecie? Ale jeśli poprawia trzoda, to zazwyczaj idzie to w błoto albo w morze, gdzie świni byli posłane. To jest już sprawdzone sto razy. U Boga taki jest język, kiedy on mówił mojżeszowie, on mówi, ja mówię usta w usta, a także mówił do wszystkich, przez proroków, przez słowo proczy, i dalej i to. A bunty korego powstawały tylko z zawieści. Człowiek, który nie zna serce ojca, on będzie nosił zawieść. Ja nie poproszę Was podnieść ręce, tomu, komu do kogo zawieść przychodziła. Ale statystycznie. To prawie do wszystkich ludzi, bo taka natura człowieka. Prosto jest ukryta zawiść i nawet ludzie, którzy nie znają, że w nich zawiść. Toż mi powiedział, pastor, zawiść ja w ogóle nie znam. Ale potyka się człowiek odnoi, od to samo, w z kimś, w z kimś. Ja mówię, masz zawiść. Nie. I później, jak to było już poważne i człowieka życie było zniszczone prawie, no w końcu, pastor, ty był prawie. Ja mówię, widzisz, ty ją prosto nie chciał znać. Ty mówisz, że tam u Ciebie to wada, ta problem, on, taki człowiek mówi, że, nie mówi, że on czysty we wszystkim, ale nie widzi tego, co Bóg mówi. No. Ale każda by sytuacja, którą by diabeł nie użył, czy tam zawieść, która przychodzi, wiecie, jak pokonać to? W sercu Ojca. Tam, co, czegoś cię nie bra... co Cię tam braknie pod cienią wszechmocnego. Ty pod Jego dachem, pod Jego skrzydłem. Amen? I On nie wyróżnia ten lepszy, ten gorszy, ten tamty. I tam prosto nie ma możliwości za, do, za, do, do zawiści. Także jak w kościołach Bóg stawi i w pewnym etapie daje każdemu wzrost. Pastorom dają wzrost. Młody pastory stają, czy liderzy, czy tam biskupi, gdzie jak nazywają, oni spierwają jeszcze nie całkiem ci, którzy mają być. Ja, ktoś mnie słyszał, mówił, pastor, ty zawsze bronisz pastorów. Ja bronię ponieważ że takie moje usłyszywania także usługują pastorom. Nie mówię, że to jest idealne na świecie ludzi. A mówię o tym, że tak Bóg postanowił i to jest Boże. Dać nam pastor, dać nam tych prowadzących, o to jest biblijne. I przez to, to Bóg nam mówi. Ale niektórym młodym potrzebne pomoc, po tym, że wstają ludzie, którzy zaczynają rywalizować z nimi. Ci, którzy w namaszczeniu, im to, ja wczoraj na szkole mówiłem bardziej już to śmieszne, tak jakby, ja znasz tata i syn, a syn, ja lepszy, ja już wyrosłem, ja przerosł się. Wiecie, że tak naprawdę według prawa Bożego syn nigdy nie przerośnie taty. Nawet jeśli on już jako akcelerat duży i <głos> i ja żartuję, no. I to nie duchowo pojęcie Nawet jeśli tata mniej ma mądrości, nie Nawet jeśli tata wszystkiego ma mniej, albo źle zachowuje się i tak w duchowym pojęciu tata nad synem, rozumiecie? Bo on rodzic. A to, co wczoraj też mówiłem, że śmiesznie staje, kiedy bo według tego, do czego Bóg powołał twoje życie, On odpowiednie daje namaszczenie, namaszczenie od Boga. To nie temat biblijnej szkoły. To jest realność i codzienność chodzenia Boga z nami. To jest Jezus Chrystus, Jezus pomazaniec i daje odpowiednie namaszczenie. Jeszcze by nie namaczczenia, ja by nie wytrzymał żadnego wypróbowania w ciągu 20 lat chodzenia z Bogą, każdy rok, każdy drugi miesiąc, czy tam jakiś miesiąc jest takie wypróbowania, których można czasami było i nie żyć już. I byli zagrożenia życiu czemukolwiek, nie stać nam byłoby czasu wszystkich historii opowiadać teraz. Tylko namaszczenie dało pójść dalej. Tylko namaszczenie dało Jezusowi przejść przez te trzy lata, w których każdym razem Jego chcieli zabić, zrzucić z gór, chcieli Go prosto wytrącić, oskarżali Go o demona i tak dalej. Każdym razem mógł paść, Ale tylko namaszczenie Jezusa Chrystusa w Nim było, który było w Nim, pozwoliło Mu dojść do krzyża. Umrzeć na krzyżu. I część tego krzyża w namaszczeniu przekazuje się każdemu. Biblia mówi, że my umieramy dla swoich umiejętności, my umieramy dla pewnych rzeczy, natomiast przychodzi namaszczenie w to, Ducha Bożego. Ja wczoraj dał przykład, że niektórzy nie, nie rozumiejąc to, nie znając o tym, nie poznali już. Zaczynają rywalizować z pastorem czy z liderem. tam. Lider też odpowiednio namaszczony. Może on nie we wszystkim wykazuje się najmłodrzejszym, tak, znaczy, tymi wszystkimi tam zaletami, ale lider nie byłby na tym miejscu, jeśli by Bóg tam go nie postawił w tym momencie. Amen? On odpowiednio go namaszcza. To nie warto, w Biblii, w Bożym Królestwie, w Kościele to wykluczona rywalizacja, a jest ludzie sklonni do rywalizacji zawsze, im trzeba stać górą zawsze. I ja mówię, Boże, niektórzy nawet z pastorami próbują walczyć, osobno z namaszczonymi, to śmiesznie wygląda, to jest to samo jak walczyć z nieboszczykiem wyciągając go z trumny i bum, bum, boks, zaraz Ci pokażę trzeci, jak ja mistrz mistrz mistrze. Ja mówię, jaki Ty mistrz Siadaj, wyrastaj na mistrza, bardzo dobrze, ale czemu walczysz z martwym To, co martwe, z nim już niczym martwe. Martwe to znaczy namaszczenie na to przyszło. Wy mnie słyszycie? Nie, to jest inna nauka, dobra. Nie, nie wdawajcie się z głęboko. Ale martwe, jeśli... Prawdziwy pastor w namaszczeniu dla odpowiednich rzeczy, on martwych, takich, niego takich jest setki ludzi, które próbują rywalizować. Ono nie patrzą, ale jako człowiek on taki sam. My równo jako ludzie przed Bogiem. Amen? Ale według tego pomazania Bożej zdolności, sposobności, która wewnątrz. To nie fizyczne, to nie mistrz boksu. Rozumiecie? Czy sami się trochę potrynować? U mnie był czas? kiedy w pewnych sferach ja był nie martwy. A i teraz jeszcze wiele czego jest. Ale no, nie, tam, gdzie nie martwy. Ale już na wiele mniej. Ale wtedy nie znał, jak w trudnych sprawach. I w Kijowie, kiedy dorastałem w służeniu, w Bogu, w ogóle. W trudności. Na początkach mojego usługiwania. To mnie towarzyszyła zawsze ta... U, boksy, u bokserów jest... Bo ja kiedyś ćwiczyłem i ja bez tego, jak, no w którą, klucha grusza, jak tam nazywacie, ja zawsze z sobą woziłem ją, tu zrobiłem sobie taką ręczną, później kupiłem, no, staram się wyswobodzić moc. bo jest takie sytuacje, my, bo, Boże, wypuść mnie na rynk. Ale ja to zapomniał, to umarło dla mnie nawet to, a to było moim atutem w świecie, rozumiecie? Takie życie było atutem w świecie. I, ale myślę, Boże mój, niektórzy tak zachowują się w kościele, jak mówię. Ale co ma... co się rywalizować z martwym namaszczony, to on znaczy umarł dlaczego, się tam namaszczenie przyszło. Inaczej. Oso... Ja teraz mówię o poważnym namaszczeniu. Takie, które u Ciebie, to Ty troszeczkę umarł. Ale... No, I zmartwy co? Bo, bo każdy odpowiednie odpowiednio namaszczony. Pastor nie byłby tym pastorem, który jest, nie, jeśli by do tego nie był namaszczony Bogiem, rozumiecie? To nie tytuł danej nadzorca jakiegoś kościoła, co on tam robi, co, to, to, to, to, co on nie to robi. To nie, całkiem nie z Bożej nauki. To całkiem nie z Bożej nauki. I... E, jeśli chodzi o tę treść, którą przeczytałem, co chciał przekazać? Zrozumiecie jedno. Jezus tu wskazywał nie tylko na głos pasterza i na, tam ja na 10-10, przychodzi, aby ukraść, zaczynać się się a ja przyszedłem, aby dać życie i żebyście obfitowali. Nie tylko to też, nie trzeba wyrywać to. Całość tego on tu podkreśla w całe to, co przeczytałem, że ja we wszystkim polegam na moim ojcu i niczego, oprócz tego, co ojciec mówi, nie robi, nie czynię. On powiedział, czy nie, wtedy jest skuteczny. Amen? Czyli znając Ojca, ty zaczynasz być posłuszny Mu. On mówi, jeśli będziesz mnie słuchał, to wtedy skuteczny stajesz we wszystkich swoich sprawach i, i, i życiowych sprawach, i sprawach Kościoła, i życia z Bogiem. Ot. I, I potem e, kładę, na tyle on polegał na Ojcu, że on tam dwa razy powtórzył w tej treści, Kładę swoje życie za duszy innych. Dlaczego? Bo ja polegam na ojcu. On nie prosto, jak wam powiedzieć, był harcerze, nie harcerze, jak tam. On nie był tym bohaterzem, którym by pokazał się. jak ładę, jak niektórzy w kościele. Widzisz, pastor, niezbyt się dużo miejsc pisma, a ja. <grywanie> no, posługujcie się dużo miejscami pisma. Wnikajcie w Pismo. Ale nie rywalizujcie nigdy. Amen? Jezu, wy nie znajdziecie tego w Jezusie. Jemu to nie było potrzebne. Kiedy ty w Ojcu, on mówi, ja tak polegam na Ojcu, że ja, ja kładam życie, ale ja znam, że ono zachowano w moim Ojcu. Kładać życie, on kładał go jako człowiek, nie tylko jako Bóg. On, on świadomo sobie mówił, ja muszę oddać to życie. Nie będę więcej mieć dobrych zapachów od kwiatów. Kobiety lubią kwiaty. Nie będę miał zapachów od żurk, żuryk. I nie wiem, końca, jego nie będę... Kto lubi żurki? Tam, <głosy> no i tak dalej. Kładę życie, już nie będę... On, on pozbawiał sam dobrowolnie siebie tego. Dobrowolnie pozbawiał siebie tego. Ja mówię, potem może tylko dlatego, że ja połączony z ojcem, ja mam przekonanie, mówię w ojcu, ja mogę nawet życie oddać. On mówi, ja dobrowolnie, wy czytacie tam, on mówi, ja dobrowolnie to robię. Mogę go dać, a mogę powiedzieć nie daję z powrotem. No, to on mówi, ja dobrowolnie to robię, na tyle, że.. I, ale pewność, mówi moja w ojcu, kiedy my znajdujemy się w sercu ojca, to pewność w nas jest stuprocentna, stu pewności, stuprocentów pewności. W Nim jest mężność, która nam jest niezbędnie potrzebna, żeby iść za Jezusem. Ja nie ja tylko wezmę jeden werset, Józef mówi w pierwszym rozdziale o tym, że on trzy razy tam powtórzył Bóg do nas. Kiedy wy zaczynacie drogę z Bogiem, on mówi, bądź mężny i bardzo mężny. W siódmym czy mówi, bardzo mężny. Tylko bądź mocny i bardzo mężny. Słowo bardzo nawet podwaja zrozumienia, że i to i drugą rzecz daje sam Bóg. Mocny i mężny. Mężność to cecha Ojca. Mężność to, kiedy w całej okoliczności próbują Cię poniżać i ludzie stają gnuśnym, Gnuśność to obca strona, inną strona. Mężny to, który podnosi głowy w najtrudniejszej sytuacji, niezrozumiałej sytuacji. On podnosi głowę za Bogiem. Słuchajcie? Mężny, który podejmuje decyzje w sytuacjach, w których ją podjąć nawet niemożliwe, a nie w jedną stronę. A on podejmuje decyzje, bo to jest taki mężny. Mężny to, który wbrew okolicznościom, wbrew wszystkim okolicznościom wstaje i idzie. To jest mężny. To jest mężny. Jeszcze inne cechy jest mężnego. Nie dzisiaj kazanie nie o mężnych, tylko, że to jest w Ojcu. Jeśli ty łączysz się z Nim, ty otrzymujesz mężność. Jeśli ty łączysz się z Ojcem, jeśli ty ma, cho, zaczynasz chodzić z Nim, jako poznajesz Go, twoje korzenie w Nim. Rzymian 8,15 napisano, wszak nie wzięliście ducha nie woli bo znowu legać bojaźni. Lecz wzięliście ducha Synostwa, w którym wołamy abo ojcze, ojcze, abo ojcze, wołamy abo ojcze. I to jest to, to jest to, że, że to jest to, że jest różne sposoby, jak pokonywać bojaźń przykład słowo Boże Bóg mówi nam, Bóg nie dał nam ducha bojaźni, lecz duch siły, miłości i powściągliwości, prawda? I ja czułem, że e, odwrotna strona od bojaźni nie jest odwaga, tylko odwaga to normalna część życia, że trzeba stawać, uczyć się, wzrastać, być odważnym. To część charakteru staje się. Ale nie odwaga ta strona, tamta strona, a wiara. Jeśli ty możesz stać wiarą to bojaźń będzie się, będziecie się bać. rozumieć? Wiar. A jeszcze doskonalsza droga, to być w sercu Ojca. A serce Ojca, żeby byłam w Tobie. Wtedy nie ma czego się bać. Amen? Amen. On mówi, wy nie musicie wracać z powodu... Jest kilka takich kroków diabelskich. Zpierw on może straszyć, znajdować przyczyny. No taktyka, nie kroki. U niego on też taktyczny, taktyki, nie taktyczny, a taktyki używa. I, I on zrobi parę taktów tych, znaczy jak w tańcu. I w końcu ucieknie, aż będzie pięta tej kobiety. Ale taktyka jego spierwa słowami, on straszy, znacie, straszy. Później nasi, usila się w tym i wyszukuje podstępy Podstępy. On używa ludzi czasami. Nie czasami, a rzeczywiście przez kogo on to. Podstępy, chytrości, partyzańskie takie, robi z ciemności. Ja zazwyczaj ludzi znam, które byli na drodze, przychodzili sezonowo i nagle im coś tam no, stawało się i próbujesz im pomóc. Człowiek ucieka w jaskinię i znaczy, już ty stajesz, zamiast wczoraj byłeś ich przyjacielem, jutro stajesz ich już wrogiem z niczego. W ogóle, bez żadnej przyczyny, bez żadnej nawet, ale oni wyszukują przyczyny, żeby usprawiedliwić swoją jaskinię. Rozumiecie, zawsze trzeba taki człowiek, diabeł mu podstawia, żeby usprawiedliwić swój stan. We wszystkich przypadkach wy znajdziecie ogólne, wspólne cechy tam. Oskarżenie na zawsze tam istnieje. Potem może duch oskarżenia to jest duch szatański. No. On istnieje, człowiek tego nie, uniknąć nie może. On będzie mu trzeba obiekt. On z pierwsza może oskarżać świat, że winny mu świat we wszystkim. Później kościół, później ludzi kościoła, później służenie, w którym był, później. A i koniecznie pasterz. No. No. A Biblia mówi, że jeśli w Nim to nie mamy czego się bać, nie mamy czego się bać. Nie wzięliśmy ducha nie by znowu ulegać bojaźni. To jak chciałem powiedzieć, że zastraszenie to jest ostatnie jego drgawki, czy? Ostatnie drgawki, no takie. Jeśli już czujesz zastraszać coś w końcu, to już ostatecznego punkt. On wyjechał do swojej ostatecznej kancówki. <laughs> I stąd już zacznie się odwrotna na, na Niemu no. Ale on żyje, czy żywa to zastraszenie. Dlaczego? Żeby paraliż na, na puszczu. Kościół, ludzie zaczynają sobie, o, o, o. No, A Biblia mówi, że nie, my jeśli mamy Ojca, to w ogóle jak mamy się bać? Dlaczego się bać? Nie wzięli się ducha niewoli, by znowu się ulegać bojaźni. Lecz wzięliście ducha synostwa. I kiedy ja znam, że mam duch synostwa i dzisiaj modlę się o Twoje życie, żeby Ty miał każdy z nas duch synostwa w Ojcu. Amen. I wtedy mówisz, czego się bać? jeśli Bóg ze mną. Amen. Ty nie musisz usprawiedliwiać się teologią, czy właściwą teologię masz, czy nie masz. I ufaj Bogu, a Bóg poprawi wszystko, jeśli coś nie tak, a ja znam, że Ty idziesz tam, gdzie jest tak. Amen. Ty idziesz w tym, tam, gdzie jest właściwy tam. Ale nie martw się, nie bój się, nie dopuszczaj. I ostatnie, co Cię musisz zawsze otwierdzać w sercu Ojca, wszystkie te rzeczy, o których my krótko rozmawiali, one są ważne. Ja bym jeszcze niektóre mógłby dodać Wam w innych słowie, kazań, ale ostatnie, to, co powiem, ono podkreśla to wszystko, o czym my rozmawiali. Ono prosto, w nim jest wszystko. Jeśli w tym chodzisz, to nawet no, niczego ci nie zabraknie duchowych, fizycznych i materialnych rzeczy. To się nazywa tak. Biblia mówi Jakuba 3,13, 18. Czy jest między wami ktoś mądry? Nie, to jeszcze nie to. To o mądrości. Jeszcze ostatnia rzecz.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 Wyobraźcie, kiedy człowiek wyszukuje mądrości, nie będąc w sercu Ojca, to nawet Biblia może naszkodzić. Nie zdziwcie się mojemu słowu. Naszkodzić w jaki sposób? Bo człowiek wtedy nie szuka Boga, a szuka mądrości z Biblii. Rozumiecie? Mądrale, tak się nazywa słowo. Żeby stać mądralem takim. A to powoduje taką drogę, która tu opisana, że człowiek znajduje zamiast tego, co on chce показать себя, он находит там в теде, находит мудрость, которая, мудрость, которая, она заздрощьом напевненная, вот, и она есть приземная, смысловая и в конце концов демоничная. Она не одразу становится демоничной. Не говори каждому человеку, который милишься в понятиях, даже тому, который его обskarжает, не говори так, демона маш». Który wam ktoś próbuje coś napisać, dać, nie mówcie tak To tylko człowiek Za niektórymi nie ma demonów, to myli się człowiek Uparcie Uparcie e, Próbuję z porządek Zachowujcie teraz porządek Ot. Taki człowiek On e, Taki człowiek, słyszycie ta, Taki człowiek e, On postępuje według takiej drogi Taki człowiek postępuje według takiej drogi. Zpierwa wszystko odbiera przyziemnie. On nie rozsądza duchowo. On to, co widzi, to i mówi, od razu na kogoś rzuca. Rozumiecie? Kiedy patrzycie różne internetowe sztuczki, które wydają się wam prawidłowymi, tak jak mówiłem, że a, jest wiele nauk różnych. Powiem wam, jest wiele nauk, ale diabelska sztuczka jest w tym, że on namieszał zawsze tam dobrego i złego i ty już nie w stanie rozróżnić. To pierwsze jego, naj... to, to największy jego haczek, na który on łowi tam w internecie ludzi. A po drugie, nauczania rzeczywiście, niektóre jest i te, i te dobre. Ale diabel próbuje wciągnąć w jedno, żeby oskarżać kogoś. Jeśli ty masz tatę, ty będziesz wychowany w dobrym domie. Rozumiecie? Człowiek, który zmienia rodziny cały czas, on jak się nazywa? Wy nie znacie. Albo rodzina, która e, bierze przykłu, mówi, że e, ja chcę wszystko, jako mojego przyjaciela. Rozumiecie? Wtedy to tylko na szkodzie takiej rodzinie. Rodzina ma być osobowością. No. Bo wtedy rozwody tak się stają, kiedy ludzie... I ludzie uciekają w różnych, w różnych kierunkach, gdziekolwiek, bo im się coś nie pasuje. A jeśli ty wychowany w jednym domie, to wy bądź wychowany. Amen? Nauki są nie różne, a nauki lu u ludzi różne, podejścia, różne pojęcia o pewnej rzeczy. I bądź wychowany w Bożym domie, nie osądzając kogoś. Ja znam nauki, których... Oni nie, nie w pełni z czym się zgadzają, to co ro, robimy, a znam nauki, które ja nie zgadzam się z nimi. Ale nie osądzam, powiedziałem wyraźnie, że tak oni poznali i ja ich także kocham za to, że oni tak poznali. Najważniejsze, żeby było korzenie ich w Jezusie Chrystusie. Amen? Ale Ty bądź w Domie Bożym, gdzie Twoja duchowa rodzina. Wyznacie, Kościół, on duchowa istota, duchowy organizm, ale także i rodzina. Jest wychowanie, w którym ty dorastasz w kościele. I jeśli ludzie patrzą w internecie i widzą, że jest inne wychowanie. I od razu mówię, o, w tym domie lepiej. To wtedy ty, zdra, ty zdrajca jest. No, rozumiecie? Taki mąż, który odchodzi od jednego domu do drugiego, często dosyć, on, on nie jest dobrym mężem. Taka żona, która z jednego domu odchodzi do jednego domu, ona nie jest dobrą tylko żoną. No prawda? Tak w domie duchowym, bądź wierny, gdzie Bóg Cię postawił w Bożym domie. Bądź wychowany w Bożym domie. Szanuj to, czego Cię nauczają. Szanuj tego. Ludzie szybko zapominają dobro, bardzo szybko, w ciągu jednego dnia, to, co im robiono w ciągu roku. Izraelczycy bardzo szybko zapomnieli o tym, że może rozstąpiło się, Bóg ich karmił, oni nowego wymagali, codziennie. I jak oni modlili się? Bóg, Ty nam niczego nie dajesz. To nie ten przewodnik. A teraz my w ogóle go 40 dni nie widzieli, a on był na górze, na Karmelu. My go nie widzimy. Zrobimy mu teraz swoje specjalne tutaj, nauczania. No, i najważniejsza rzecz, którą musimy trzymać się, ona jest w sercu ojca. Te wszystkie rzeczy ważne, oni jest serce ojca, bez nich nie można. Poznajesz serce ojca, przychodzi pewność, przychodzi polegać i polegasz na nim. Przychodzi także, ja jeszcze wiele mógłbym rzeczy powiedzieć, ale dzisiaj ich nie będę mówić. Rzeczywiście, przychodzi pokój prawdziwy. Powiedz pokój. Pokój jest w ojcu prawdziwy. Jeśli ja, to ja, jeśli ja znam ojca. U mnie kiedyś nie było tak pomazania pokoju. ale ono jest. Namaszczenie na pokój. Jest namaszczenie na pokój. Ja bez wątpienia mogę to powiedzieć. Ja nie bawię się to i nie chwalę się, bo to nie jest moje. To jest Jezusa Chrystusa, który dał to Duchem Świętym. A korzenie moje jest także w Ojcu, Bo ja mam pewność, że ojciec to dał i ja nie muszę o, tego się o to się zabiegać. Pokój Boży jest naturalny. Ja nie muszę, nie muszę nad nim usiłować. O, jak uspokoić się. Ja prosto wchodzę i mówię, tata. A on mówi, syna. w tych dwóch słowach wystarczająco jest pokój. Ale w, w sercu Ojca jest spokój. Ty spokojny. Dzieci spokojne, kiedy znają że tata nad nimi czuła. Amen. Oni, Także Także bezpieczeństwo, pocieszenie i wiele, wiele innych rzeczy, ty znajdujesz ich w Ojcu. objawia się to Duchem Świętym, ale dzięki Jezusowi, który umarł. O tak mówię, no, ale od Ojca wychodzi ona. Czasami ludzie szukają w Duchu Świętym i podważają nauki. Nie tak zrobili, nie to nabożeństwo, nie te to, nie tamto. Ale jeśli serce w Ojcu, to nie ma podważania takiego. Amen. Ty szukasz wtedy przystojności, a nie szukasz błędów. Szukasz czystości, świętości. Amen? Nie szukasz złych duchów, nie szukasz, nie, nie szukasz falszywych proroków, nie szukasz falszywych Mesjaszy. Tak czy nie? Ty szukasz wtedy czystości, świętości, mądrości, która z, z nieba stępuje, a nie od ludzi wychodzi, które myślą, że mądrze. mądre. Mądrość, która z góry stępuje, ona jest święta i czysta. Amen? Ona pozbawiona wyszukiwania no, różnych falszy, nieprawdy. Ona nie mówi na nikogo, ona nie obraża nikogo, ona pełna miłości. I to jest ostateczna rzecz. Wszystko znajduje się w miłości, bo Bóg jest miłością. I całą miłość my znajdujemy tylko w Ojcu. Duch Święty, On, on jest najpiękniejszy, najlepszy. Ale On tu nam tylko jest, jako On przekazuje nam, jako, on, przez Niego wylewa się ona, rozumiecie? Jezus to dzięki któremu my stoimy przed przy Ojcem bez skazy i zmazy. On wziął nasze grzechy. Amen? A Ojciec to jest ten dawca, a oni trzy jedno. Oni trzy jedno, to jeden ten sam Bóg. Amen? I od ojca wylewa się miłość. I niech Twoje życie dzisiaj będzie napełnione tak miłością. W miłości nie ma braku, nie ma niedoskonałości, w nim jej wszystko jest. Amen? Miłość jest pełna miłosierdzia. Miłość nie nadyma się. Miłość nie zazdrości, nie szuka swojego. Amen? Miłość, ona pełna prawdy. Ona nie szuka nieprawdy, w kim jest nieprawda. Ona szuka prawdy. Amen? Miłość nie wyszukuje czegoś, nie myli się, nie chodzi za złym. Miłość jest pełna Boga. I ta miłość jest u Ojca. Pełna miłości jest u My szukamy miłości od ludzi. Wiecie, lu pastorzy, liderzy usługujący w kościołach i my wszyscy jedni do drugiego, my tylko ludzi Starajmy się oddawać swój charakter, życie Bogu i możemy okazać przez Ducha Świętego to, co jest na nas. Ale to, ty, a to, ale to, i to wszystko jest ograniczone w porównaniu z tym, co wychodzi z Ojca na twoje życie. Amen? Nie odrzucaj ludzi z powodu... No, pomyłka. Ja tylko mam Boga. Ja tylko mam Boga. Ludzie mnie niepotrzebne. To Ty już i Boga też nie masz. Ten. <głos> Bo Bóg także idzie razem z ludźmi. Amen. Ojciec umilował świat i oddał Syna swojego jednorodzonego, aby każdy, kto w nim wierzy, nie zginął, ale miał w nim żywot wieczny. I my w nim... W Nim miłość. W Nim cała miłość. Niech miłość pokryje dzisiaj past, te, pastora napomnienia do kościoła. Niech miłość pokryje każde słowo. Amen. Niech miłość pokryje każdego człowieka, który słucha w internecie. Niech miłość pokryje każdą rodzinę. Miłość jest w Ojcu, A my w Nim. Alleluja. Biblia mówi, kochani, wiecie, tak pismo powiada. Słyszycie mnie? Pismo powiada. Poznanie nadyma, ale miłość buduje. Poznanie potrzebne, tak. Ale jeszcze samo poznanie bez miłości nadyma, czyli pycha będzie zwyciężać. A jak tylko połączysz poznanie z miłością, porządek przychodzi. Amen? Poznanie i miłość. Powiedz, poznanie i miłość. A napisano także łaska Pana, naszego łaska Pana, Jezusa Chrystusa i miłość Boga i społeczność Ducha Świętego niech będzie z Wami wszystkimi. Łaska Jezusa, społeczność z Duchem Świętym, a miłość od Ojca. Powiedz Łaska Jezusa, społeczność ducha a miłość ojca i ja to przyjmuję w moje życie w moje serce w mój kościół w moją rodzinę w moje chodzenie z Bogiem w moje myślenie powiedz ja wyrzekam się wszelkiego osądzania nieprawdy nieprzebaczenia wyrzekam się w imieniu Jezusa i ja przyjmuję w całości w serce Ojca, które jest nade mną. Powiedz, ja ufam Cię, mój Ojcze, Ty mój Bóg, Ty dałeś mnie zbawienie. W Tobie mam pewność, w Tobie mam bezpieczeństwo, w Tobie mam zabezpieczenie, w Tobie mam ratunek, w Tobie mam schronienie. W Tobie mam radość. W Tobie mam pokój. I to wszystko przyjmuję. I jak najbardziej napełniaj mnie Twoją miłością. W imieniu Jezusa powiedz ja kocham Cię. Z całego serca. Podniesiesz go z całej duszy. Z całej myśli swojej. I moja miłość przez Ciebie, Panie, jest do bliżnich, do moich współbraci. I ja błogosławię każdej osobie w Bożym Kościele, w Bożej rodzinie. Błogosławiam mo moje otoczenie, moich znajomych. Błogosławiam tych, którzy nie tak myślą jak ja. W imieniu Jezusa i ja przyjmuję w swoją duszę w serce Ojca. Chcę poznać Cię. Prowadź mnie, Panie, w drogą Syna Twojego Jezusa Chrystusa. W imieniem Jezusa i razem powiemy Amen. Amen. Taka jest też i moja pastorska modlitwa. Kiedy ja się o jedność w kościele, ja chcę, mojemu pragnieniu, modlitwie, ja proszę Ojca, pozwoli przez Słowo, pozwoli nam i każdemu z nas poznać Ciebie, Ojcze, więcej. Amen. Tam znajdujemy jedność. My nie musimy wyszukiwać w jedni w drugich jedność. My musimy poprawiać się, nie, nie, nie marczysz, nie obrażacie się na pastora Słowa, poprawić się tam, tam, tam, to jest ziemskie rzeczy i to jest normalne. Amen ale w sercu Ojca jest czystość w Nim nie ma osądzenia Amen? On nie osądza On nie przyszedł jako sędzia. przyszedł jak Zbawiciel Zbawiciel z nami Tata nasz On Tata Jemu ufamy Postarajcie się też wysłuchać Go dla Waszego życia teraz Od w tym tygodniu, w tym czasie powiedz dla mojego życia bo niektórzy z Was nastawienie na kościość, no, na, że mów mnie dla kościoła, dla spraw, mów mnie dla takich innych spraw, ale mm. prosto poproszę, żeby On dla twojego, Twojej duszy powiedział, co tam, co, co jest. On chce coś zmienić, realność nową uczynić. niesamowite. I, I drugie też, wysłuchujcie Go, co On prosi Was według innych ludzi zrobić. Kogoś trzeba wziąć pod uwagę, maksymalnie znajomych, maksymalnie tych, którzy zaczniecie być zbudowanym kościołem kościół otwarty teraz na napełnienie wiecie, to było tylko próba teraz próba uderzenia, próby. jeśli ty staniesz równo to widzisz dzieło Boże, Uwidzisz dzieło Boże, jeśli staniesz mężny dlatego i mężność potrzebna kiedy spisz w domu, w tym w łóżku o ci dużo nie trzeba kiedy spokojnie siedzisz, oglądasz tam coś, siedzisz w fotelu, wygodnie jesz chips, tam mężności też nie dużo potrzebne. prosto No i takie inne. Mężność potrzebna, kiedy wow, kiedy o oh, kiedy tu musisz raz stać i Bóg mówi, o dlaczego mówiłam ci, potrzebne czy Dużo mężności. Amen. Kościół bądź mężny i mocny. Powiedz, bądź mężny i mocny. Także was kocham. Kochajcie jedni drugich, miłość, miłość mieć.